Bajki i baśnie świata Prosiątko i jej arogancka siostra Baśń koreańska Kwiat gruszy Tak właśnie miała na imię pewna młoda dziewczyna, która straciła nagle matkę. Jej ojciec Kangwa, będący urzędnikiem wysokiego szczebla, ożenił się ponownie, biorąc za żonę dumną wdowę, a ona urodziła mu córkę imieniem Violet. Matka i jej córka nienawidziły prac domowych i rozkazywały kwiatu gruszy, czyścić ryż, gotować jedzenie i doglądać ognia w kuchni. Traktowały ją z nienawiścią, a poza tym nigdy nie powiedziały jej miłego słowa. Lecz nazywały ją prosiątkiem, bądź też małą świnką, czym często doprowadzały ją do płaczu. Na nic zdało się skarżenie ojcu, bo ten był zawsze zajęty. Palił długą na metr fajkę i godzinami grał w arcabę. Najwyraźniej bardziej zależało mu na tym, aby jego długi płaszcz był odpowiednio wykrochmalony i wygładzony, niż na tym, żeby jego córka żyła szczęśliwie. Jego odzież należało ubijać kijanką do prania, aż lśniła niczym szron. Nie licząc czarnego kapelusza z końskiego włosia o szerokim rondzie, wychodząc do rządowego biura, odziany był w nieskazitelną biel. Biedna prosiątko, poza kuchennymi zajęciami, musiała także prać, krochmalić i polerować. Często aż do północy. Kiedy to jej bezduszna przyrodnia siostra i macocha dawno już spały, słychać było dochodzący zewnętrznego pokoju stukot jej kijanki. W mieście miał się odbyć wielki festiwal i przez wiele dni w domu trwały doń przygotowania, żeby ojciec w najlepszej szacie i kapeluszu, a także kobiety w strojach na wyjątkowe okazje, mogli wyjść na ulicę i podziwiać króla oraz królewski pochód. Biedna prosiątko bardzo chciała obejrzeć to widowisko lecz okrutna macocha postawiła przed nią ogromny słomiany worek niełuskanego ryżu oraz duży, pęknięty dzban na wodę, oznajmiając, że musi cały ten ryż wyłuskać i czerpiąc wodę ze studni napełnić dzbanem po brzegi. Dopiero wtedy będzie mogła wyjść na ulicę. Cóż to za zadanie! Palcami wyłuskać trzy buszle ryżu, napełnić dziurawe naczynie Prosiątko zapłakała gorzko. Jak można to w ogóle zrobić? Kiedy tak rozmyślała, otwierając słomiany worek, by zacząć rozkładać ryż na matach, usłyszała szum i trzepot skrzydeł. Po czym nadleciało stado gołębi. Najpierw wylądowały na jej głowie i ramionach, a następnie zeskoczyły na podłogę. Tam, używając dziobów i pazurów, zaczęły sumiennie pracować. Po kilku minutach na jednym stosie leżał wyłuskany ryż, biały i połyskujący, z kolei łuski po nim odrzucone różowymi łapkami spoczywały na drugiej kupce. Potem zagruchały głośno i całe stado odleciało. Rosiątko była tak zdumiona cudownym dziełem ptaków, że nie wiedziała nawet jak wyrazić swoją wdzięczność. Niestety, wciąż pozostawał do napełnienia pęknięty dzban. Gdy chwyciła za kubeł z paleniska wypełzł a pokryty sadzą tokogabi. Nie płacz, pisnął. Naprawię ten wielki dzban i napełnię go dla ciebie bezwłocznie wypełnił pęknięcie glinu i wlał do naczynia kilkanaście kubłów zaczerpniętej ze studni wody, aż ta wypełniwszy w końcu naczynie po same brzegi rozlała się po podłodze. Następnie chochlik Tokogabi skłonił się i nim zdumiona dziewczyna zdążyła podziękować pomocnikowi w z powrotem do kanału kominowego. Dzięki tej pomocy Prosiątko zdążyła się ubrać w proste, acz śnieżno-białe szaty. Wyszła z domu i ujrzała królewskie proporce, a także wielki pochód, w którym uczestniczyły tysiące wiernych poddanych. Następnym razem macocha wraz ze swoją ulubioną córką wymyśliły, że udadzą się na górski piknik. Przygotowano więc jedzenie i prosiątko musiała ciężko pracować, krochmaląc szaty, które miały założyć. Płaszcze, długie spódnice, paski, szarfy i tym podobne, aż prawie padła ze zmęczenia. Jednak zamiast podziękować i ją pocieszyć, okrutna macocha powiedziała dziewczynie, że nie może wyjść, dopóki nie wypieli całego ogrodu i nie usunie trawy wyrastającej z pomiędzy tworzących ścieżkę kamieni. Twarz biednej dziewczyny znowu mokra była od łez. Została w domu sama, podczas gdy pozostali, ubrani w eleganckie szaty, udali się wraz z dużą ilością jedzenia i picia na trwającą cały dzień radosną wyprawę. Gdy tak zalewała się łzami, zjawiła się wielka czarna krowa i spoglądając wielkimi wodnistymi oczami, zdawała się współczuć kuchennej niewolnicy. Potem, dziesięcioma kęsami, zjadła wszystkie chwasty. A następnie, używszy kopyt i pyska, poradziła sobie z trawą porastającą kamienną ścieżkę. Wytarłszy łzy, prosiątko ruszyła za tym cudownym zwierzęciem przez łąki, aż trafiła do lasu, gdzie znalazła najsmaczniejszy owoc, jaki kiedykolwiek widziało ludzkie oko. Cieszyła się z niego, smakowała i delektowała nim, po czym wróciła do domu. A kiedy zazdrosna przyrodnia siostra usłyszała o zdumiewających wyczynach czarnej krowy, również postanowiła rozkoszować się leśną ucztą. Dlatego też następnego dnia uroczystości została w domu i pozwoliła kuchennej posługaczce pójść na królewską paradę. Prosiątko nie mogła pojąć, dlaczego uwolniono ją choćby na kilka godzin, od garnków i kociołków. Jednak o wiele bardziej zdziwił ją podarek od macochy w postaci sznura pieniędzy, który mogła wydać na różne smakołyki. Wdzięczna podziękowała kobiecie, założyła najlepsze szaty i niedługo potem znalazła się na głównej ulicy miasta, gdzie cieszyła oczy, oglądając radosne widoki i szczęśliwych ludzi. Tańczono na ulicach, Liczne grupy muzykantów przechadzały się ulicami, przygrywając na bębnach i fletach. Magicy i jeźdźcy wykonywali swoje sztuczki. Były parodie i kastaniety, śpiewające dziewczęta i wszelkiego rodzaju zabawy. Chłopcy tuzinami sprzedawali cukierki miodowe, landrynki i inne słodycze. Prosiątko zjadła w pyszny obiad składający się ze smażonej ryby, gotowanego ryżu z czerwoną papryką, rzepy, suszonych kaki, pieczonych kasztanów i kandyzowanej pomarańczy. Czuła się tak szczęśliwa, jakby była królową. Jej samolubna przyrodnia siostra została w domu. Nie po to, by odciążyć prosiątko w pracach domowych, lecz żeby zobaczyć cudowną krowę. Kiedy więc czarne zwierzę się pojawiło i stwierdziło, że nie ma jej przyjaciółki i nic do roboty, uciekło z powrotem do lasu. Przyrodnia siostra od razu ruszyła w ślad za krową, lecz wbiła sobie do głowy, że pójdzie bardzo szybko, a w dodatku w nieprzyjemne miejsce. Niedługo potem dziewczyna znalazła się na mokrych, błotnistych i porośniętych jeżynami bagnach. Szła dalej, wciąż licząc na to, że trafi na wspaniałe owoce. Szła, aż opadła z sił, a krowy nie było już nigdzie widać. Potem, pokryta błotem i przemęczona, usiłowała wrócić. Jednak kolczaste krzaki podarły jej ubranie i podrapały twarz oraz ręce do tego stopnia, że gdy ledwo żywa wróciła do domu, jej strój przypominał łachmany, a piękno gdzieś przepadło. Z kolei prosiątko, zaróżowiona i pucułowata, wyglądała tak uroczo, że pochodzący z południa mężczyzna, wywodzący się z dobrej rodziny, odwiedzający wówczas stolicę, zachwycił się jej urodą. A ponieważ pragnął się ożenić, od razu postanowił się dowiedzieć, gdzie dziewczyna mieszka. Następnie znalazł swata, który odwiedził obie rodziny i poczynił wszystkie przygotowania w kwestii zaręczyn i ślubu. Ślub był wspaniały. Pan młody, suwen, ubrany był w biało-czarną jedwabną szatę, elegancką czapkę z końskiego włosia. Jego fryzura wskazywała, iż jest dżangbanem czyli arystokratą. Na piersi, przeciętej pasem nabijanym srebrnymi ćwiekami, widniał złoty kwadrat, na którym wyhaftowano lecące ponad falami żurawie. Symbol urzędnika państwowego. Był wysokim, przystojnym i bardzo kulturalnym mężczyzną, a do tego dość sławnym autorem wierszy, oczytanym jeśli chodzi o klasykę. Kwiat gruszy Znów bowiem zaczęto ją tak nazywać, wyglądała doprawdy uroczo w brokatowej szacie. Spod niej wystawały długie rękawy jedwabnej, śnieżnobiałej sukni. Widziała misternie wykonane czerwone buciki z zakrzywionymi czubami, a jej pierś przecinała srebrna, ażurowa wstążka. W długiej sukni z wysokim stanem i białym jedwabnym kołnierzem odsłaniającym cudowną szyję i wsuniętą na palec srebrną obrączką wyglądała pięknie niczym księżniczka. Ojciec zapytał kwiat gruszy, co poza ślubnym posagiem chciałaby jeszcze otrzymać. Roześmiał się serdecznie, kiedy mu odpowiedziała. Mimo to spełnił jej prośbę i po dziś dzień w buduarze kwiatu gruszy, obecnie pani Suwen, stoi przedstawiająca czarną krowę rzeźba, którą ulepiono z gliny pochodzącej z rodzinnych stron dziewczyny. Gołębiom natomiast spodobało się krążenie wokół gruszy, która kwitnie każdej wiosny. Zrzucają wówczas na ziemię deszcz białych, pachnących płatków koniec